herbicydy selektywne, no, na tym polegają, że powinny pozostawiać roślinę uprawną nienaruszoną, no, ale tak jest tylko w teorii, bo w praktyce zdarza się, że jakieś objawy fitotoksyczności, a nawet jeśli nie fitotoksyczności, to przyhamowania wzrostu obserwujemy. Jak to wygląda z herbicydami syngenty w kukurydzy? Pytam pana Krystiana Rembisza który doświadczenia tutaj w Cykowie wykonał i ich wynikami pewnie zechciałby się z nami podzielić. To, co właśnie Pani powiedziała, to jest naj, naj, najczęstsze pytanie i zaskoczenie wśród rolników. Zastosowałem preparatury, jest zarejestrowane, a kukurydza choruje, coś się z nią dzieje, jest przyżółknięta, jest przyhamowana. No, to jest efekt działania herbicydów. i Generalnie wybór na rynku jest dość duży i to są, powiedzmy, że rozwiązania skuteczne, ale niekoniecznie bezpieczne. I tu się zaczyna... Zabawa. Jeśli chodzi o nasze dwie propozycje, to jest Lumax i Elumis Fortepak. to są najbezpieczniejsze dla kukurydzy rozwiązania, czyli świetnie zwalczają kwasty, ale pozostają bez wpływu na kukurydzę. Co to oznacza bez wpływu? Ta fitotoksyczność, która się pojawia może trwać na przykład 6 tygodni. W polu to jest bardzo długo, bo to jest prawie 1,5 miesiąca. Roślina, która dostanie dawkę herbicydu, wolniej rośnie, jest przebarwiona. I to, co najgorsze, nie rozwija systemu korzeniowego. No, a jak te 6 tygodni opóźnienia sumować na przykład z dwoma tygodniami opóźnienia z powodu pogody, takie jak w tym roku, to to już się okazuje, że my wtedy kukurydzę mamy zbierać w listopadzie. No niestety wszystko nam się wtedy wydłuża. A nawet jeżeli nie, przy normalnym roku to tak naprawdę szans na zbudowanie plonu jest mniejszy. No tak jakby człowiek, który nagle zachorował, przez trzy tygodnie jest na zwolnieniu lekarskim, więc w tym czasie nie robi nic. I tak samo jest z tą kukurydzą w polu, więc to się odbija na plonie. Niezależnie od tego, czy to jest kiszonka, czy to jest ziarno, to w ziarnie my to zmierzyliśmy przy rozwiązaniach na Listnych to jest właściwie średnio 700 kg ziarna z hektara mniej. A w doglebówce? W doglebówce, jak na przykład porównamy lumak z innymi rozwiązaniami, to to jest ponad tonę właściwie. Czyli to są bardzo duże różnice. Jeżeli za tonę suchego ziarna rolnik dostaje 600 zł od podmiotu skupującego, no to jest 600 zł różnicy z hektara. To są poważne pieniądze. A różnice w kosztach zabiegu właściwie są na poziomie 20-30 zł, więc właściwie ich nie ma. Ważne jest, żeby wybierać rozwiązania bezpieczne. My właściwie w kukurydzy jako firma zawsze byliśmy liderem nowych propozycji. To wszystko na przestrzeni lat ewoluowało do tego właśnie, żeby nie tylko skupić się na kwastach, ale przede wszystkim na kukurydzy. To nie jest roślina, która jest jakby z naszej strefy klimatycznej, ona się tu dobrze czuje, więc im mniej im będziemy przeszkadzać, tym lepiej. Wybierając odpowiedni herbicyd mamy pewność, że, że po prostu on będzie wyższy. Tam na końcu poletek pokazowych, na których prezentujecie Państwo odmiany no w fazie takiej już praktycznie do zbioru, jest posiane może ze dwa ary takiej kukurydzy, która wygląda tak, jakbyśmy byli w tym momencie no w końcu maja, może w pierwszych dniach czerwca. Co ten eksperyment ma pokazać? Zrobiliśmy właśnie to na, na, na potrzeby rozwiązań herbicydowych, żeby klienci, którzy tutaj przyjadą, obejrzeli nie tylko piękne kolby i pięknie rozwinięte rośliny, ale właśnie tak jakby się mogli cofnąć w czasie, do maja i zobaczyć jaki wpływ mają herbicydy na, na, na roślinne kukurydzy. Tam widać fitotoksyczność, tam widać, który preparat jest bezpieczny i tam widać, który preparat jest skuteczny na kwasty. I to tyle. My mamy tą przyjemność i tą możliwość, że mając poletka herbicydowe, mamy obok siebie na przykład 2000 poletek i kilkanaście rozwiązań. Możemy to porównywać. W polu nie zawsze to jest możliwe. Na polu towarowym rolnik ma jedno rozwiązanie albo dwa na przykład. I nie ma punktu odniesienia. Te poletka są właśnie zrobione po to, żeby mógł przyjść tutaj, zobaczyć i ocenić te różnice, które na polu są widoczne. To kiedy wy ją sialiście? W sierpniu? Sialiśmy ją w sierpniu i to muszę przyznać, że to było trudne, bo wiadomo, że to jest inny okres czasu. Nie widzieliśmy, jak ona się zachowa, więc wykorzystaliśmy naszą wiedzę do tego, żeby ona była w odpowiedniej fazie teraz i żeby to porównanie było jak najbardziej widoczne, więc udało nam się to, z czego ja jestem bardzo zadowolony. Tu też słowa i ukłony w kierunku gospodarstwa, które umożliwiło nam taką możliwość. Muszę się nieskromnie przyznać, że ja takich poletek nie widziałem nigdy w kraju i zrobiliśmy chyba to jako pierwsi, żeby rolnik mógł zobaczyć, dotknąć, co to znaczy źle Bądź dobrze wybrany herbicyd. Co to znaczy bezpieczny lumax w kukurydzy, a co to znaczy preparat, który jest fitotaktyczny powoduje, że zahamowanie wzrostu? Jeszcze jedna sprawa, o której często nie pamiętamy, a to. W tym roku może nie aż tak newralgiczna sprawa, mamy mokry rok, natomiast gdybyśmy mieli suchy rok, to ukorzenienie rośliny zaczęłoby odgrywać bardzo istotną rolę. I teraz pytanie, to zahamowanie, o którym mówimy, które przełożyło się na plon, czy ono również wpływa na ukorzenianie? Oczywiście, że tak. Kukurydza w tej fazie pomiędzy drugim a szóstym liściem jest najbardziej wrażliwa na wszystkie czynniki, czyli również na herbicydy. I to, że część nadziemna jest zahamowana i nie rośnie, oznacza to, że pod ziemią się dzieje dokładnie to samo. W polu nie możemy tego sprawdzić, ale wiemy, że w praktyce ten system korzeniowy przestaje się rozwijać. Przestaje się rozwijać, roślina zaczyna z niego korzystać dopiero po szóstym liściu. Wcześniej korzysta z energii, która jest w ziarniaku. I zaczyna go uruchamiać, jeżeli on jest zubożały, jeżeli jest mniejszy i rok jest bardziej stresujący, to tak naprawdę przekłada się to na plon. Im słabsze stanowisko, im większy stres, to ten system korzeniowy ma większe znaczenie, a niestety też może zostać ograniczony.